Proszę, powiedziała ironicznie Salomea Gwint, nie komentując wszakże w żaden inny sposób nagłego pojawienia się ich obojga. Co zrobił? zapytała zamiast tego. Rozważam hipotezę, że zabił Mateusza Domka, oświadczyła Matylda, zatrzymując się przed biurkiem. Mareczek? zdziwiła się jej zwierzchniczka. Ten wręcz zabulgotał w odpowiedzi. Nie, nie Mareczek. Dlaczego Mareczek miałby zabijać Dąbka? Szczerze zdziwiła się nowa pracownica. To dlaczego pani go ciągnie? Napatoczył się po drodze, to go ze sobą wzięłam. Przyda się za chwilę, wyjaśniła. Mareczek znów zabulgotał. Tym razem udało mu się zabulgotać emocjonalnie. Jednak ów protest został zignorowany przez obie kobiety. Podoba mi się pani tak myślenia, odrzekła rozbawiona szefowa. Skoro to nie Mareczek zabił Dąbka, to kto? I gdzie znalazła pani zwłoki? Jej mina świadczyła raczej o niedowierzaniu, niż prawdziwym zainteresowaniu. Nie mam ciała, ale to logiczna konkluzja. Czyli ma pani zabójcę? Jego też nie mam. To co pani ma, poza Mareczkiem? Hipotezę. Mam nadzieję, że dobrą. Kiepskie hipotezy nie opłacają rachunków i nie otrzymują wynagrodzenia Salomea sięgnęła po kolejną teczkę z dokumentami I na powrót włożyła na nos okulary, które zdjęła Gdy Matylda z Mareczkiem wtargnęli do gabinetu Mężczyzna wychodzący z domu Renaty Dąbek Omyłkowo sfotografowany przez Mareczka To Romuald Muszyński, zastępca dyrektora Dąbka Tydzień temu poszedł na urlop i zapadł się pod ziemię Niewykluczone, że Renata Dąbek, ewentualnie ja, jest ostatnią osobą, która go widziała. Pacet może być albo jest kochankiem naszej klientki. Mateusz Dąbek i Muszyński mieli jakiś mały układ i spotkali się kilka razy poza firmą, ale nie sądzę, by można było mówić o przyjaźni między nimi. Niewykluczone, że wskutek polityki firmy, niechętnie widzącej koleżeńskie relacje między pracownikami, Spotkali się u Domka w domu, by omówić szczegóły owego układu i wtedy poznał panią Renatę. Nie zdążyłam pojechać do miejsca zamieszkania Muszyńskiego ani ustalić nic więcej. Może siedzi w domu i odpoczywa od świata? Nikt jednak nie zdołał się z nim skontaktować telefonicznie ani mailowo. W środę wieczorem spotkałam w klubie Muszyńskiego, który mnie spławił. Robił wrażenie wyraźnie zdenerwowanego i nie sądzę, abym ja była tego przyczyną. Coś musiało się wydarzyć podczas jazdy z domu Dąbkowej do klubu albo już na miejscu. Nie zabił Dąbka po drodze, zauważyłbym. Mareczkowi wreszcie udało się wydobyć z siebie zrozumiałe dla otoczenia dźwięki. Może wpadł na ten pomysł jadąc do klubu i dlatego był taki zdenerwowany. W końcu nieco dzień zastępca dyrektora działu handlowego postanawia zamordować męża kochanki, a zarazem swojego bezpośredniego przełożonego. Nie wiemy, co robił potem, ale jeśli... Matylda uniosła w górę palec. Jeśli obaj zniknęli tego samego dnia, to o czym to świadczy? Że pojedynkowali się na pistolety bladym świtem i obaj strzelili jednocześnie, trafiając się nawzajem? Zasugerował sarkastycznym tonem Mareczek. To ma być ta protegowana policyjnego świadka? Śmiechu warte. To tylko hipoteza, nie zdążyłam jej sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa. O skłonnościach Dąbka do romansów wiemy od jego żony, ale reszta pracowników firmy uważała go za pracocholika. Tacy jak on nie porzucają z dnia na dzień pracy i nie znikają. Raz po pijaku przespał się z jedną z podwładnych, ale poza tym żadnych numerów tego typu. Przynajmniej nie w pracy. Może się mylę co do Muszyńskiego, ale uważam, że zamiast tracić czas na szukanie Dąbka bez punktu zaczepienia, Powinniśmy zawiadomić policję o jego zaginięciu. Matylda była dumna, że udało jej się to wszystko przedstawić tak składnie. Kiedy ostatnim razem musiała zeznawać w sprawie trupa w składziku bibliotecznym, prokurator uciekł, pozostawiając jej przepytanie policjantom, a przedtem polecił im uporządkować protokół, by był zrozumiały. Na szczęście komisarz Marecki miał lotny umysł i szybko poskładał jej chaotyczny bełkot w spójną całość. Gdy zaś po kilku miesiącach zeznawała przed sądem, zdążyła już ułożyć wydarzenia w ciągu chronologicznym i rozprawa nie skończyła się postawieniem Matyldzie zarzutów o włamanie. Po drodze nic się nie zdarzyło. Zapewnił Mareczek, któremu na widok zamyślonej miny Salomei odechciało się dowcipkować. Sikać też mu się odechciało. Niemożliwe, żeby znowu coś zawalił. Tak, tak, zgoda, ale nie w tym rzecz, Mareczku. Pani Matylda przedstawiła interesującą tezę. pracocholik nie porzuca pracy. To się po prostu nie zdarza. Znikający na dwa dni bawidamek to nie problem, ale znikający bez śladu pracocholik to może być poważna sprawa. Trzeba porozmawiać z klientką pani Matyldo i jak najszybciej zgłosić zaginięcie Mateusza Dąbka. Policja za bardzo się nie wysili, nie na tym etapie. Ale pierwsze, co zrobią, to sprawdzą kostnice, szpitale, zgłoszenia o wypadkach i monitoring, by ustalić trasę poruszania się zaginionego po mieście. Może uda się go namierzyć albo przynajmniej ustalić, gdzie się znajdował jego samochód. Wiedząc, gdzie był, złapiemy trop. Jej podwładna z zapałem pokiwała głową. — Nieźle się pani spisała, pani Matyldo. Teraz pojedzie pani do klientki i zabierze ją na komisariat. Trochę za wcześnie, zauważył Mareczek. Ledwo dochodzi dwunasta. Dąbek wyszedł z domu w środę około osiemnastej. Brakuje sześciu godzin. No cóż, to już zależy od sposobu, w jaki zostaną przedstawione fakty. Odparła szefowa, tracąc cierpliwość do upierdliwego Mareczka. Nie dość, że sprawa od początku idzie źle z jego winy, to teraz co róż wynajdywał nowe przeszkody. Powoli zaczynała doceniać zapał swojej nowej pracownicy. Ta kobieta nie wynajdywała przeszkód. Ona je omijała. Może coś z niej jednak będzie. Żona ma prawo martwić się o niestabilnego emocjonalnie męża. Odezwała się Matylda, potwierdzając nadzieję szefowej. Właśnie tak, pani Matyldo. Nie wiem, w jakim stopniu pani mieszczańska mentalność i naiwność uległy przeobrażeniu. Proszę więc w rozmowie z klientką nie poruszać tematu Muszyńskiego, a już na pewno nie wspominać o nim policji. Ależ... Rzechnęła się Matylda, czując, jak wzbiera w niej oburzenie. Żadne ależ. Dramatyczny przebieg wydarzeń, który mi tu pani przedstawiła, to tylko jedna z możliwych hipotez i wcale nie tak prawdopodobna, jak się pani wydaje. Proszę skupić się wyłącznie na faktach, a nie na domysłach. Ale kiedy ogarnie pani zgłoszenie zaginięcia, Pojedzie pani szukać Muszyńskiego. Jeśli natrafi pani na choćby najmniejszy ślad, wskazujący na udział kochanka klientki w zaginięciu męża, wtedy... Zgłoszę to natychmiast! Radośnie zapewniła ją Matylda. Mnie. Pani? Radość podwładnej ulotniła się w mgnieniu oka. A nie policji? Policję zawiadomimy dopiero po dokonaniu analizy zebranych przez panią informacji. Nie chcę, żeby ganiali za własnym ogonem, bo podrzuci im pani fałszywy trop. Ale usiłowała protestować. Pani Matyldo, jeśli w domu albo piwnicy Muszyńskiego znajdzie pani zwłoki Mateusza Dąbka, ma pani moje pozwolenie, by wezwać policję, a nie mnie. W każdym innym przypadku najpierw ja, a potem może policja. Rozumiemy się? Tak, ale jak... Nie łamiemy prawa pani Matyldo. Musimy mieć na uwadze dobro klientów biura Zwłaszcza tych, którzy płacą nasze rachunki Czyli jeśli się okaże, że Renata Dąbek jest perfidną kłamczuchą I wraz z kochankiem zamordowała męża To zgłosimy to dopiero po zapłaceniu faktury? Salomea zdjęła okulary i zamknęła oczy Matylda westchnęła Szefowa modli się o cierpliwość Albo liczy do stu, by się opanować Doskonale znała ten odruch Zaobserwowała go już u komisarza Mareckiego, prokuratora Obszmurka i adwokata Klopota podczas rozprawy, a także u sędziego i własnej matki, która również miała ten zwyczaj, gdy Matylda była dzieckiem. Ogólnie ludzie zachowywali się tak wówczas, gdy mówiła im nieprzyjemną dla nich prawdę. Może pani i tak to ująć, ale w tej chwili nie wiemy, czy Mateusz Dąbek nie żyje. A nawet jeśli nie żyje nie wiemy, czy został zamordowany. Jeśli został zamordowany, nie wiemy, czy przez kochanka naszej klientki. Jeśli zaś sprawcą rzeczywiście jest kochanek, to nie wiemy, czy żona o tym wiedziała. Jak pani widzi, mamy tyle jeśli w tej sprawie, że nie bardzo wiem, w którą stronę miałaby pani kierować policję. Na razie pan Dąbek zaginął i tyle. Jeśli tak to ująć, Matylda nie była przekonana do sposobu przedstawienia sprawy przez szefową. Jednak nie mogła też odmówić jej racji. Mogę ująć to inaczej. Jeśli nie wykona pani mojego polecenia, nie dostanie pani pensji. A być może nawet wyleci z firmy na zbity pysk. Czy teraz wyraziłam się w sposób jasny, zrozumiały i niebudzący pani wątpliwości? Zdaje się, że tak. Przyznała Matylda, opuszczając gardę. Proszę jechać do klientki. Mareczek, jedź z nią i uważaj na to, co jej wychodzi z ust. Poleciła przysłuchującemu się z otwartymi ustami technikowi. Matylda pociągnęła nosem, ale nie sprzeciwiała się dłużej. Wyszła z gabinetu, a Mareczek posłusznie podążył za nią. Lubicie, powiedział, zrównując z nią krok. Nie zauważyłam. Nikt inny takiej nie pyskuje, bo gdyby spróbował, wyleciałby stąd z hukiem. Lubicie, zapewnił ją. Ale nie przeginaj i wykonuj polecenia. A niby co innego robię?